Czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli, Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Czy ludzie giną w wypadku, czy umierają śmiercią naturalną, czy też odbiera się im życie za popełnioną zbrodnię, Los ich wszystkich jest taki sam, o ile się nie upamiętają. Cała Biblia głosi o upamiętaniu. Jan Chrzciciel, głos na puszczy, głosił upamiętanie. Jezus wysyłał swoich uczniów, aby doprowadzili ludzi do upamiętania. Piotr w Dniu Zielonych Świąt wzywał, upamiętajcie się, i niech się każdy z was da ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętanie to nie tylko okazanie skruchy za grzechy, ale coś znacznie więcej. Niektórzy żałują, że popełnili tyle grzechów w przeszłości, ale ograniczają się tylko do tego rodzaju uczucia, nie zmieniają swojego sposobu życia. Prawdziwe upamiętanie Oznacza żal za grzech i całkowite odwrócenie się od niego.